Poznań to moje miasto rodzinne. Kocham to miasto jak żadne inne. Witamy z Poznania witamy ze Starego Rynku. Jeśli słyszycie z prawej strony jakiś głos, to jest mój, można powiedzieć, przyjaciel Remik, jeden z niewielu, którzy ostali się、e, przez te 10 lat r o z ł o m k i z Poznaniem, z Polską,、e, z premierem Tuskiem, chociaż on tylko 7 lat ostatnio、e, rządził naszym kochanym krajem. Witam Was z Poznańskiego Rynku, gdzie oglądamy Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej. Najlepszym blokującym już po drugim i po trzecim meczu polskiej reprezentacji został pan Solosz. No ale cóż, mimo tego da się oglądać. I właśnie razem z Remikiem przeszliśmy specjalnie spotkać się, specjalnie o g l ą d a ć mecz siatkówki, specjalnie wypić piwo na poznańskim starym rynku. Zatem. Zapraszam Was dzisiaj do poznania. Zapraszam Was na małe podróżnicze rozmowy, bo nasze życie to podróż, podczas której spotykamy mnóstwo przypadkowych osób, ale najważniejsze jest to, żeby te wybrane przypadkowe osoby, które nam że tak powiem pasują, zostały na dłużej. Czyli nie stały się przypadkowymi osobami, które są w naszym życiu, tylko żebyśmy. Byli z nimi dłużej. Taką osobą jest Remik, który właśnie rozmawia ze swoim s y r e n e m który ma na imię. Skadnijcie, Filip, najlepsze imię na świecie. I Remik mi powiedział właśnie te 11 lat temu, kiedy rodził się Filip, że dał mu na imię, dlatego, że jestem takim fajnym kumplem, że imię jest takie fajne, że łączyła nas kiedyś taka dobra męska przyjaźń, która przez te. 10 ponad、e, lat, no nie, prawie 10 lat od mojego wyjazdu z małymi problemami, ale była, kwitła, rozwijała się. Zatem、e, zapraszam Was na malutki poznański p o d c a ś c i k podróżniczy, bo będziemy podróżywać w najbliższym czasie dużo po Polsce, po świecie, po różnych innych miejscach. Zatem taki początek,、e, lekko nostalgiczny, lekko hałaśliwy.、E, początek drugiego seta, Polacy grają z Niemcami.、E, no i cóż,、e, nasi się cieszą. Cieszy się też cały poznański stary rynek. n i e t y l k o dla.、Orłów. Obywatele, r ł ó w o mieszkańcy Poznania. o b y w a t e l e mieszkańcy Poznania. r o b o t n i Który s e w i n a ć Młodzież, mówię do Was głębokim bólem, bo to nasze piękne, znane ze swojej pracowitości i zamiłowania do porządku miasto stało się terenem zbrodniczych prowokacji, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego Poznaniaka i które społeczeństwo z całych swoich sił stanowczo potępia. Obywatele, mieszkańcy Poznania. Tu radio, przepraszam. Tu podcast. Nie tylko dla Orłów.、A? Nie tylko dla Orłów. Nie tylko dla Orłów. Pracujmy wspólnie, aby. Pracowitość, gospodarność, patriotyzm p o d n a n i u jeszcze większym stopniu przyczyniały się do rozkwitu naszej ojczyzny. Nie tylko dla ojca. Chodź tędy, tutaj do mnie. Chodź tutaj. Teraz wyjdziemy. Czy już chcesz wyjść? Wychodzisz? Serdecznie witamy, w małe wejście. Festyn dziecięcy w suchym lesie. Suchy las to jest taka... no Prawie można p dzielnica Poznania, kołopiątkowa. Teraz życie mieszkańców Poznania już nie toczy się w Poznaniu, tylko w miastach, miasteczkach i gminach pod Poznaniem. Tak pewnie jest w całej Polsce, że wszyscy uciekają z miast i żyją gdzieś po. I... Właśnie mama tutaj mieszka na osiedlu grzybowym w suchym lesie, więc nazwy są bardzo fantastyczne. Helena, chciałbym Cię spytać: jesteśmy na festiwalu, na festynie dziecięcym. Co mamy dzisiaj ciekawego do, do zabawy? Powiedz coś. no. To, co ja potem ci powiem. Dobra, potem powiesz, ale wiem, że mamy. z Mamy z j e ż d ż a l n i ę Hej, wata! Przyszedł dziadek, dziadek Grzechu. Mamy z j e ż d ż a l n i ę Mamy trampoliny, mamy. Co ty jesz? Watę! Watę cukrową. Yy, mamy jeszcze. Balony z Barbie, słyszałem, że mamy. To jest trend m o d y tak? l e n a nie jest za bardzo gadająca bo po prostu、e, tysiąc dzieci w koło, tysiąc、e, chłopaków w ogóle w koło. Za chwilę podniesie się k r z e s ł o No, zaraz odleci krzesło, no. Więc takie czasem i m p r e z k i festyny, które scalają jakby tutaj to u t t a j osiedle, takich dość duże osiedle, dość dużych domków jednorodzinnych, fajne są, bo mówię, pełno dzieciaków, trochę rodzice przyszli, trochę różni inni. Jest wata cukrowa, są kulki, są balony, są. No, taki troszkę klimat z perelu. Takie właśnie festy, i, i kulki słodkie, i malowanie. kolorowanki, wszystko co można, wszystko czym można dzieci zainteresować, więc, więc jest tego troszkę. Helena, jakie plany na, na, na dalszą część dnia? Żadne. Żadne. I takie jest świetna、e, odpowiedź. Weekend, żadnych planów, odpoczywamy. Zatem、e, idziemy zraz po balona, nie? Co myślisz? Dobrze. Dobrze, kończymy i wrócimy pewnie w następnym wyjściu już z Poznania. To radio. Przepraszam. 見えてる Do kofry, 5 zł. Kofry, Filip, kofry, proszę kofry, cię. A co?、No. Kofry! Kofry w środku jak Nie. Nie kupuję za 5、no. zł. Serdecznie witamy. Małe wejście poznańskie. Remik,、e, znowu remik. Chciałbym c i ę spytać, gdzie jesteśmy,、e, w jakiej dzielnicy i dlaczego zawsze to było niebezpiecznie? Do, do niedawna. o s t r ó w Tumski.、Tak. Stare miasto.、Tak. Rejony Śródki.、Tak. No i było niebezpiecznie, bo tutaj element, element, element taki tutaj mieszkał, gdzie, gdzie, gdzie zawsze policja miała pełne ręce roboty, a wtedy milicja. A wtedy milicja. To tak właśnie wyglądało ł a ś n i e w jak wyglądało.、Nie? Na chwilę obecną tutaj zaczyna wszystko mieć ręce i nogi. Bardzo ładnie to wygląda. Jest boisko do piłki nożnej, bardzo fajnie zrobione. Jest ze sztuczną murawą.、I、generalnie jakieś muzeum otwarte. Po wielu renowacjach i dofinansowaniu z Unii Europejskiej, to wszystko zaczyna nabierać kolorów. Rewitalizacja dzielnicy Śródka. Zatem yy, mamy tutaj. Co mamy? Kontrast. Aha, no tak, no tak, no tak. Mamy tutaj nowoczesne yy, takie. Yy, Późno perelowskie budynki, takie gdzie, gdzie mieszkają ludzie, odmalowane na piękny, różowy kolor. ale mamy też stare kamienice j e s z c z e Tak, ł o s o s i o w y można tak powiedzieć. Mamy też y, podróż balonem tutaj. Mamy taką activity, jak to m ó w i ą w angielsku, czyli, czyli możemy różne rzeczy zwiedzać i oglądać, bo właśnie jesteśmy na Śródce. Jest dzisiaj przez cały weekend, jest święto Śródki. Jesteśmy przy muzeum, które się nazywa Bramą Poznania. Nie wiadomo tak do końca dlaczego. W każdym razie jest brzydkie, ohydne, wstrętne. Przepraszam, że tak mówię, ale jest to taki wielki b e t o n o w y blok z szybami. Nie naftowymi, ale z szybami. To co Państwo słyszą po mojej prawej stronie, to balony można się przelecieć tutaj nad, nad środką. Wbić z powietrza. Tak, a ż d y m r a z i e W każdym razie dzieje się. Ciekawie. Filip, chciałem się spytać, chciałem się spytać co z tym balonem? Czemu nie poleciliśmy? Yy, nie wiem, za duża kolejka. Za duża kolejka, kurde. 68 osób było, żeby ś c i e przelecieć. Nie mamy czasu, bo już jest późno po południu. Chciałem się z p y t a ć dlaczego masz takie fajne imię? Nie wiem, tak, rodzice mi dali. To, a czy znasz jakiegoś Filipa? Może jakiegoś fajnego? Czy Filipy te znają fajne chłopaki? Tak, bardzo. Tak, bardzo dobrze. A znasz jakiegoś Filipa? Yy, tak, j e s t p r z e d e m n ą A no to właśnie, <laughs> racja. Dziękuję bardzo. I ten. Yy, jakie plany, co robimy? Patrzymy na balon, czy? No nie wiem. Można by go strącić, nie? rzucać kamieniami, żeby się przebiła powłoka i żeby spadł, i żeby było dużo krwi na przykład. n I e I tak to wygląda. Remik, co robimy? Przejdźmy na drugą stronę, tak? Bo no, w Poznaniu、będziemy. kiedyś, w Poznaniu bardzo dawno temu był mostrocha, który stwierdzili, że jest ośrupany i r u b c i, i, i o w a t y I go rozebrali, zdjęli i nie można było przejechać na drugą stronę Poznania. Tak, Tak, barkami. I... I, I potem、e, ten most przetransportowali w ł a ś na i e n ś r ó d k ę Odremontowali, odmalowali. Ma taki kolor mini, a to jest taki, taki, taki czerwony ciemny. Nie, spadniesz. W każdym razie ten most połączył Ostrów Tumski i Śródkę. I teraz, śródka do. Chciałem powiedzieć dojrzewa, ale to nieprawda. Dochodzi, dochodzi y, do c h o do d z i siebie, taka rewitalizacja. Śródka w ogóle jest bardzo małą dzielnicą. Poznania, zaraz, zaraz przy, przy katedrze. W każdym razie kończymy t a malutkie, m krótkie, czterominutowe wejście właśnie tutaj z tej strony miasta Poznania, gdzie Poznań odradza się, Poznań odżywa zaraz nad rzeką Cybiną. No i jest pięknie, ładnie i sympatycznie i zobaczymy, co się będzie działo. Są leżaczki, jest dużo ludzi i jest okej.、Okay. Poznań jest okej、okay. i pogoda dopisuje. I, pogoda, pogoda dopisuje. I Olga, c h c i a ł e m się spytać, gdzie ty ty l e latasz? co? O, ganic nie powie. Dobrze, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Podcastu nie tylko dla Orów. O, two, jeszcze raz, nie, jeszcze raz. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orów. Słuchamy? Słuchacie o, słuchamy Dupa, podcastu nie, nie, nie... tylko dla、no. Orów. O, two, jeszcze, jeszcze, jeszcze raz. Serdecznie witamy. Dzisiaj mamy kącik、e, turystyczny, poznańskie kolejne、nie、wejście.、E, serdecznie witamy.、Słuchamy? Dzisiaj w podwójnym gronie,、Słuchacie? czyli、e, przed, nie przed, z drugiej strony mego mikrofonu przemiła, sympatyczna,、e, lekko, przykrótko obcięta. Tatiana? Oraz Filip. Pamiętacie, Tatianę, kiedyś. j a Jak mieliśmy kiedyś takie podcasty,、um, które bardzo ludziom się podobały, to tytuł był niepomny, ale to było chyba z dwa lata temu.、Um, w każdym razie były trzy takie podcasty. W jednym występowała Tatiana. Rozmawialiśmy o tym, jak. Nie, te, o tym nigdy nie mówiłem, ale o tym, że ten, że, że, że. No bo już było to i tamto. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie, Tatiana p r z e t a r g a ł a dzisiaj na spotkanie wielkie, ogromne. Ogromne pudło, które spowodowało prawie, yy, może nie prawie, ale spowodowało to, co było w tamtym podcaście. Czyli podam wam pod podcastem oczywiście yy, notki, co i jak i gdzie, no ale cóż. Yy, nie możesz wspominać tamtego, bo ja wiem, że dużo to zachowałam. No właśnie, więc, więc, więc yy, zostawiam nie, mikrofon, nie, po、ja、porozmawiamy nie, trochę z t a t i a n ą o życiu, o śmierci i o listach, które pisaliśmy do siebie. Zatem, zatem zostawiam. do siebie. Tak, yy, zostawiam mikrofon otwarty i będziemy mówić. Do siebie. o Stawmy tu. t O! Tu no, on nie będzie. Węk... Tak.、Pięk. Czyli to, to jest l u s a tak? To, to jest, Nie, to jest. Często chowa. To jest czemuś? Kartka z l u s a m i często chowa. My się Zresztą będą p i j a n i strasznie wtedy cały czas. Nie wiem, co to jest? s ł u c h a m y że k a u s to nie tylko dla Was.、Yeah! Chyba, myślałem, że zrobi kifkę na siatce.、A. Jaki wynik, panie r e g m i u s z u s ł u c h a m podcastu nie tym p o d l b a mi 2 1 2 0 k o、no. ń c z y m y trzeci set. Chciałem się spytać o szansę Polaków na, na grę w finale. Jak pan to widzi? Szczerze to t o w i d z ę Z Brazylią mamy coś do ugodzenia. Ile? 21-21. O, czyli remis przewaga na nas. Panie Rymigiszu, prawdopodobnie tak jak słyszeliśmy, i e ż m ś m y szansę na finał. Mamy coś do ugrania z Brazylią, ale co? Proszę nam powiedzieć, przybliżyć, bo Pan grał w siatkówkę 12 lat zawodowo i chciałem się spytać, właśnie technicznie, strategicznie, jak to wygląda, jak wygląda gra naszej drużyny. To、no、Wszystko ładnie pięknie. Wszystko się układa po naszej myśli. 2-0 wygrywamy na, obecnie w setach.、Tak. Z Brazylią też na tych mistrzostwach wygraliśmy.、Tak. Poza tym, b r a z y j a jest drużyną, która, no, no niestety, o n ale zazwyczaj z nami wygrywa、tak. na jakiejkolwiek dużej imprezie. czy Mistrzostwa Europy, czy Olimpiada, czy Mistrzostwa Świata. Czy Europy nie, ale Mistrzostwa Świata,、Ta. czy Olimpiada.、Uh -huh. i w każdym razie、e, mamy rzeczywiście coś im do udowodnienia. Pierwsze、mm. mecze, które graliśmy z nimi w grupie, wygraliśmy.、Uh -huh. e, no i myślę, że to raczej Brazylijczycy w finale powinni się nas obawiać, niż my ich. Tak.、E, na razie obawiają się nas Niemcy. Dzisiaj zemsta za 1 września parę lat temu, kiedy nas weszli z. Czołgami, samolotami, i w ogóle weszli. Okrętami. Tak, okrętami, szczególnie takim jednym z podwójną nazwą. I dzisiaj dajemy im wycisk. No i cóż, posłuchajmy reakcji tłumów, posłuchajmy reakcji kibiców tutaj w Poznaniu na starym rynku. Jaki jest wynik, panie Remigiuszu? d、e, w w seta. c h I niestety. już mamy teraz remis 22 po 22. 20, dopiero 22. Myślałem, że ten czas leci szybciej i pomiędzy 21, 21, 22 minęło już jakieś 16 sekund, a tutaj cóż, będziemy się nawijać przez najbliższe kilka minut. Dobrze, czas na reklamy naszego sponsora, czyli firmy Przewozowej Remika, czyli Remik pracuje dla polskiego, Remik tak, dla, dla polskiego Związku Piłki Siatkowej i przewozi im piłki z jednego miejsca na drugie, a, do, a dokładnie pompki do piłek. I właśnie dzisiaj jechał z Łodzi do Katowic, przewoził pompki do piłek. Zatem wrócimy za chwileczkę. Reklama pompek. MUELLY Nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Orłów! demonstracja, słyszeliście? Miasto to nie piłka. Miasto to nie piłka. Dajcie ludziom żyć. Odzyskamy pustostany. I rzeczywiście idę sobie znowu tak, idę sobie ulicą Rata j Czaka. No i co mogę powiedzieć? Przyjechałem do Poznania, bo strasznie mi się zatęskniło ostatnio. Skończyłem jeden projekt i pomyślałem, że przyjadę. Przy okazji przywiązały mi się jakieś drobne problemy zdrowotne, i kurczę zamiast p o ł a z i ć po mieście. W pięknym wiosennym słońcu poleżałem u mamy w łóżku. Ale w końcu z tego łóżka wyszedłem, i pomiędzy, pomiędzy jednymi badaniami a drugimi badaniami idę sobie ulicą Rateczaka, przy świętym Marcinem. I może ta demonstracja, która sobie gdzieś tam w tyle idzie, i krzyczą miasto, to nie piłka. Chcemy tutaj żyć. Przypadkowo na nią trafiłem, ale, ale cholera, słuszna idea! No bo miasto to nie piłka. Ile można pompować w pieprzony klub sportowy, który nic nie daje temu miastu. Oprócz, no nie wiem, no chodzą cholera, to jest prywatna, prywatna działalność. No i kurde, jak można i ładować tyle. A ulica główna, przy której stoję i przejeżdża przez nią tramwaj numer 16 na franowu.、I、jak była zajebana, tak jest zajebana. Jak była zaniedbana, tak jest zaniedbana. Jak była kurwa krzywa, brudna, ośrupana, tak jest. Od 6-7 lat, odkąd tu przyjeżdżam. Okej.、Okay. Centrum miasta się zmieniło. Przyniosło się d o Próbowało na półwiejskim, ale Ale ile można. Ile można. Zatem wracam po chwili i wrócimy do dzisiejszego podcastu. On będzie już w lepszym leciuśko nastroju. Z tych nerwów już nie wiem, co mówię. nie j a k o demonstracje ale także zakupy. Przeparkowa wyszliśmy do s k l e p u l i d l a i spotkaliśmy panią Hanie. p a n i Haniu, co pani dzisiaj kupuje? p a n i Haniu, uznaj to nie j a k o demonstracje, dla... ale także zakupy. Przeparkowa wyszliśmy do s k l e p u l i d l a i spotkaliśmy panią Hanie. Pani kupuje, Panie, Hanie, co polecam dzisiaj, dzisiaj kupuje? p a n i Haniu, j t o na ryneczku lidla w p o Aha, Mówka, zielone, i świeże owoce. mamy jabłka, Co pani kupuje, co polecamy? Czerwone C2,99. Pochodzenie, no Polska. No, to się kupuje, no. Zielone, są zielone po 5,99, mamy jabłka. No nie, no, mam pochodzenie Włochy i Węgry. Czerwone co, 2, znaczy, na węgierskich. są Włochy? Pochodzenie, no Polska. Czujesz、no, pryszki?、No, no, zielone są Włochy. Nie. nie. Wiesz, że mamy furę, możemy więcej wziąć. No nie? No, to pochodzenie Włochy i Węgry. Znaczy, na węgierskich są w, w polskich rzeczach? Czy kupujesz p b r ę s z k i czy nie Kupujesz na co masz ochotę?、Dobry. Wie, że mamy furę, możemy więcej wziąć. Nie? Zawsze、no. można spróbować przy k Kup tym. tym. Kupujesz、no, ok. w polskich、winogrona. rzeczach? Czy ten? Słodkie nie mają też na、peśle. co masz ochotę? Polecam ten. d o b Zawsze można spróbować w、no. węglu. Pomarańcza? z、no, ok. Winogrona. Czy u w a ż a s z że to są same? Nie mają p e s t e k Polecone już、te. tak są w paczce. Winogrona. Tak wygląda. to、uh -huh. Pomarańcza. My we Włoszech jak g u b o w a l i ś m y winogrona to zawsze robiliśmy niedowagi. Uważasz nie, że... sobie sama? Jed, jed, jeden lekko on, trzymał zawsze w i n o g r o n a wyżej, a drugi naciskał da, da, da. guzik,、e, żeby wyszedł, wychodził kwitek z kasy. My we Włoszech jak g u b o w a l i ś m y w i n o g r o n a to zawsze robiliśmy niedowagi. Nie, jed, jed, jeden lekko trzymał zawsze w i n o g r o n a wyżej, a drugi naciskał guzik,、e, żeby wyszedł, wychodził kwitek z kasy.、No. Tak. p r z e ś l i ś m y z ryneczku Widla do、e, działu mrożonek. W rzeźnik. Mięso mielone 579, mięso garmażeryjne wieprzowe 549. p r z e ś l i ś m y z ryneczku Widla do、e, działu mrożonek, Brzeźnik, bołowe, mięso mielone, wołowe. a l e h a n i a o d s u ma wielką zasuwę i kupiła mięso mielone z szynki wieprzowej za 849. Mięso mielone, z łopatki w e p o ł o w e 749. a l e h a n i a odsuwa 500 g r Chil, Su, ben, klopsy, czy kotlety, czyli będą k o p s y c z y k o t l e t y czyli piła mięso mielone z szynki wieprzowej z a ł s t e i seryjki. Takie poznańskie typowe, dobra? Złopatki wieprzowe. Złopatki, przepraszam. Szwedzkie. Czyli k ę d ą dobrze. Kopcy przeszliśmy teraz do wendlin. wendlin. Wendlin nie ma、klopsy. w z a s a d z i e f Irlandii. Poznańskie Irlandczycy nie jedzą. Nie jedzą absolutnie. Szwedzkie. aha, takie. Mają tylko takie z Ikea. No, z mortadele. Przeszliśmy teraz do Wendlin. Wendlin nie ma postaci w Irlandii w ogóle. i l a n d c z y c y nie jedzą. Nie jedzą absolutnie. Mają tylko takie... Brała szynki szwarcowe za jeden 4,99 na p o z o s a l e Dobry wybór, wybór, tak? Jest, o r a jest ohydna. Oraz, cóż. Jeszcze oj, cofnęła się, cofnęła się i nie, patrzy na kiełbaski wieprzowe, szwacko, nie p i e p r z o w e To są fan wytraki parzone za 3,99 nowość. j e s z c z e oj, cofnęła się, cofnęła się i go, patrzy na kiełbaski wieprzowe, nie p i e p r z o w instytucji. Nie uległa cenie i wzięła fan wytraki parzone za 3,9 nowość. Z k a b a n a s e z czosnkim plikórkiem się schowa. Za jedyne szyi, 9. Zwracamy uwagę na cenie i dzieła koronowskie. Słuchaj, c i e podcastu nie tylko dla orów. Będąc w Poznaniu w tym roku, nie, nie mogę sobie odpuścić małych urodzin. <gulia> Wrócimy za chwilę. Nie, nie, nie, moich, nie moich. Moje są w czerwcu, ale w urodzin, można by powiedzieć, mojej równolatki. Zmiana kodu czwórka z, pro, z przodu, czyli jesteśmy w parku. To mi się wydaje, to jest Park Wyspiańskiego.、Um, dzielnica. Kurczę, jak to jest dzielnica, tak w zasadzie można powiedzieć. To jest Tył Łazarza.、Um, co ja tu będę wijał w bawełnę? Halarena. Halarena, która przysporzyła mi od najmłodszych moich lat y, dużo radości. Tutaj poznałem. Y, co to. Y, jakby można to powiedzieć. Y, Jak to się mówi? No, takie dziecięce, pierwsze wielkie i m p r e z k i a potem koncerty. No i właśnie ta wstawka dzisiaj z gołębiami, które tutaj latają, ale ładne gołębie, takie prawie wystawowe, białe. Naprawdę takie. No, niektóre są zwyczajne takie kurcze i lanskie, chamskie, ale niektóre są ładne, białe, sympatyczne. Ale wracamy do areny, bo. Arena właśnie skończyła 40 lat. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć arenę, to sobie proszę wpisać bardzo łatwo do wujka、e, Google'a i tam sobie znajdzie arenę. To taki wygląda troszeczkę jak statek kosmiczny.、E, takie coś właśnie, nie a la Spodek.、E, e, gdzie jest Spodek? W nie, w Chorzowie. W Chorzowie.、E, bo on jest taki ciężki, on jest taki masywny, betonowy, wielki i niegramotny, jak to się mówi po poznańsku. A arena jest leciutka, jest taka przewiewna, jest ładna, ale no wiadomo, z racji wieku, z racji tego, że i widowiska artystyczne, i widowiska sportowe spełniają coraz in, inne, ważniejsze i bardziej wyrafinowane potrzeby nie spełniają, ale potrzebują. No to arena już troszeczkę zdycha, można by powiedzieć. Oczywiście. Dalej istnieje, dalej dzieje się w niej dużo miejsca około 6-7 tysięcy z tego co pamiętam. Ale, ale żeby nie przedłużać, powiem o tym, że tutaj zaczęły się moje pierwsze takie imprezy masowe, bo to była taka i m p r e z k a co się nazywa ł a Lecimy, była taka i m p r e z k a co się nazywa ł a Płyniemy, była taka i m p r e z k a co się nazywa a ł Latamy, nie latamy, jedziemy, i było kilka takich imprez. Bo to były imprezy organizowane przez Estradę Poznańską z Laskowikiem, ze s m o l e n i e m z Rudy Szubertem, z Sośnicką, z całą tutaj plejadą poznańskich gwiazd specjalnie dla dzieci. I było to robione z tak ogromnym rozmachem: były to tak ogromne, fajne, ciekawe imprezy. Ja wtedy miałem może 9, może 8 lat, ale pamiętam te imprezy do dzisiaj, że były fantastyczne, kolorowe, p e ł n o śmiechu, dla dzieci, dla rodziców. No ale potem m i n ą ł o trochę czasu, wyrosłem. No i potem pamiętam, że kolejnymi moimi, o, ktoś się wybąbał,、e, właśnie przy arenie są takie wsporniki bardzo podłużne, po których teoretycznie można by wejść na dach. Ale rolkowcy to wykorzystują, żeby sobie z tego zjeżdżać. Jest to dość niebezpieczne, i właśnie ktoś właśnie w ten niebezpieczny sposób się zbombał. Tak z czterech chyba metrów na ziemię, ale nie, no jedzie na tym rowerku swoim dalej. Jedzie, nie, to tak, ale to naprawdę nie, nie polecamy. nie polecamy. To wyglądają te sporniki, i są 24. No i tak a jest zjeżdżalnie, zjeżdżalnie. Zatem potem dopiero były koncerty. Razem z, z panią Iwoną chodziłem, moją wtedy dziewczyną. Chodziliśmy na koncerty Pata, Pata Mefenego i chodziliśmy na każdy koncert Pata. A Pat przyjeżdżał do Poznania zawsze i zawsze grał w arenie.、I、akustyka w tej sali fantastyczna. To były takie uczucia, kiedy nie brało się miejsc siedzących, stało się troszeczkę i nogawki się trzęsły od tego, co, wszystkiego, co z głośników leciało. Zatem ona i ja. Równolotkowie i tak,、e, zatem to arena. Lecimy. Wsiadam do mojej czarnej, japońskiej bryki、e, i co? I lecimy dalej. Dziękuję.、No. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Tak jak j ę z y k p o l s k i wiem, że klimat odpowiedni, że klimat zachowany, że klimat jest jedyny, nigdy nie rozpoznany. Gdy słońce w moim mieście wysoko zawieszone, obroty trochę słabsze, ale nigdy nie zmieszone. Imprezy w eskulapie, ile nikt się nie połapie. Niezliczone ręce w górze, piękne głosy tak jak furze, cały czas coś nagrywa. Produkcje nielegalne, klimat 100% pod ziemię. Imprezy kameralne dla wszystkich tych prawdziwych, słońce cały czas na niebie. Mam taką nadzieję, że to nigdy się nie z j e b i e że zawsze będzie dobrze, że ten klimat pozostanie, że nasza rzeka w a t a Zbliżcie się nie stanie. Nadejdzie taki dzień. Naprawdę jest już blisko. Że wybiegną wszystkie spady. Lekarze na wojsko padła iskranie i w s z y s k o Olimpiada, płomą zlicze. Ile wniesie zapalony, nigdy sam nie zliczę. To jest miasto Poznań. Teraz numer dwa. Rozpoznajmy klima. Powal mi d z i a a Serdecznie witamy dzisiaj w podcaście przedszkolnym. Dzisiaj. Dzisiaj z nami jest. Znowu ja pamiętam ten mikrofon. No właśnie, dzisiaj z nami jest Helena. Dobry wieczór. I Gajka, dzień dobry, Gajka. Dzień dobry. Dobra, Helena. To Pani e będzie ś w i a d o Dobrze, to Helena, ty się tu bawię, ja będę sobie z Gajką gadał. I ten. Dzisiaj się bawimy. Czym się bawimy? Bawimy się pomysłowy konstruktor składanka M29. I dzisiaj y, to są tak zwane gwiazdki. Możemy z tego budować mnóstwo ciekawych rzeczy. My、y、budujemy kraby. Ale kraby.、Ja、ale kraby to takie potwory, takie, co mają. takie zwierzęta? Tak, to są zwierzęta ż y j ą c e na plażę.、Mhm. Mhm. A ja、mhm. robię właśnie teraz. To、mhm. j t y też robisz、Wiek. kraba, ale niebieskiego? Nie, kwiatek,、ja、też tak? To jest kwiatek. A ty, Helena, robisz kraba nadal? Tak. Tak, Helena, kraba. Helena lat ma cztery, g a j k a ty masz p i ą t a 4,5. 4,5. No i g a j k a trochę bardziej wygadana jest niż Helena? No bo, no bo jak Helena. No. Będzie miała c z t e r y i pół, t a będę miała pięć.、Aha. Jak ona będzie miała p 5, to ja będę miała pięć 5. Będę zawsze o niej o rok starszy. Aha. No to kurczę, to do, do, dobry, dobry pomysł na to, żebyś może została znaną matematyczką albo jakimś innym myślicielem. Helena, chciałem Cię spytać o tych krabach: no bo masz zielony, żółty, zielony, czerwony, fioletowy i nie, różowy. To jest zielony. To jest. to jest zielony na pewno? No, aha. Bo ja Ty się mylisz w kolorach. Ja się mylę w kolorach niemożliwie. A to jest fioletowy, nie? nie... Aha, biały, biały. A ten krab ma. Niebieski. Y... Aha. No, taki jak ten. Taki jak ten.、Mhm. No dobrze. Yy, dziewczyny, yy, wrócimy za chwilę. Zatem dzisiaj przedszkolny podcast o potworach, czyli o, o niebieskich krabach. Nie, to jest zielony.、Krab. Aha, zielony, no tak, jak smarki z nosa. No to zaraz pomyślimy.、Hmm. Podoba ci się Henry na m o j、ja, e t a k Nie, ja mi się to nie podoba. n i e znasz się. A ja mi się podoba. u j a Słucham cię. p A t r zrobiłam z za kwiatek?、Patrz. O, ładne no. Takie, na rękę obrączka to wy. A t a ć do swojego.、Hmm? Dobra. j a robię, żebyś to doczepiał, Wuja. Do no、to. dobra. u j a patrz to. To jest takie. c z y d i e c z y d i e ma, ta... ma taki e g u d o Do wsadzania wykałaczek. No fajne. Byka! Bik! Byk. Byk. i k a i k a Fajny wujk zrobił n i e、no. To jest wóz? Czy raczej pociąg? To jest、e, pies. Pies tak nie wyglądają. Wyglądają. wyglądają. To, jest, to jest pudelek.、Prawda? No właśnie. No właśnie. No jasne. pudeleka. Dupelek. Dupie? No. Ale głupstwa. No. Głupstwa jakieś. A w u j a s ł u c h a m cię. Widziałeś kiedyś barana? Tak, patrzę w lustro zawsze.、Pff. Baran! No. Baran, wujawu. Nie dla sokołów. Nie dla mew. Nie dla wróbli. Nie dla wron. Nie dla wron. Dawid Filipczyński. Podcast tylko dla orłów. Głupie powiedzonko.、No, tak, głupie powiedzonko.、No. Nie r o b i ł e m tego dawno. Bardzo dawno.、Mm, ale lubiłem zawsze to robić, może tak wam powiem. Serdecznie witam Was w poznańskim podcaście kolejnym. Zrobię troszkę ciszy i stinga. Najlepsza według mnie płyta z zeszłego roku. I cóż. Zapraszam Was na m y j n i ę samochodową i małą opowieść o moich samochodach. Siedzę sobie w wielkim, ogromnym japońskim samochodzie i czekam w kolejce na moją kolejkę. m y j n i a taka. Co samemu sobie m y j a s z Ja lubię tak. Ja zawsze lubiłem myć samochodziki samemu. Nie lubiłem czekać w kolejkach do m y j n i jakichś takich automatycznych albo. różnych innych, czasami ręcznie myją, wiadomo. Ale tutaj, w mieście, w zasadzie w, w gminie Suchy Las, gdzie mieszka moja mama, jest taka automatyczna, yy, samodzielna, automatyczna, jednoręczna myjnia samochodowa. No i sobie czekam, i zaraz jest moja kolejeczka, i, i, i wjeżdżam. I Dzisiaj o tym, o, troszeczkę o samochodach moich. 20 minut jak zwykle, i tym razem, jak już wspomniałem, z Poznania dzisiaj wyjątkowo z suchego lasu. To jest taka jedna z bogatszych gmin w Polsce. No i oprócz 30 tysięcy sklepów, super domu kultury, dwóch szkół, której. które. które. jak to się mówi, ostatnio mi moja kuzynka mówiła, że budują właśnie drugą szkołę, bo jest taki wielki przyrost naturalny, że w przyszłym roku będzie 13 pierwszych klas. Więc postanowili zbudować szkołę. Właśnie budują, i, a ja sobie czekam i、Uff. będę miał samochód. Zapraszam za chwilę. m y j n i a samochodowa. Nadchodzi termin przeglądu technicznego. Najwyższy czas, żeby umyć samochód. Samochód wprowadzamy do m y j n i Polewamy w o d ą Skrapiamy s z a m p o n e m I robimy dużo, dużo bąbelków. Szczotkujemy kalaserię, przecieramy szyby i lusterka, spłukujemy, suszymy i wyjeżdżamy. Tak. I już p o m y c i u Pięć programów. Różne. A w ogóle to Was witam w podcaście dzisiaj lekko poznańskim, bardziej sucholeskim. Jesteśmy w gminie Suchy Las. To tutaj moja mama mieszka i jak zawsze przyjeżdżam do mamy, pożyczam jedne, jednego ze swoich、e, wielkich japońskich samochodów. i No i cóż,、e, synek jeździ sobie, ale za starych czasów、e, takich samochodów nie było. Jeździł sobie różnymi samochodami, ale o tym zaraz powiem. Ale siedzę sobie właśnie u myłem wielkiego czarnego potwora w mini takiej, jak już powiedziałem, samochodowej. Czyli biorę sobie wąż i szlauch i takie różne rzeczy i jadę wokół samochodu za 13 zł. Chyba przepłaciłem trochę, bo wrzuciłem chyba jakieś 18 i jeszcze zostały mi 4 minuty. No ale ile razy można m y ć No ale cóż, bądźmy dobrzy dla ludzi, zostawiajmy resztę dla innych. Czasem w automacie, czasem wrzućmy biednemu albo coś. W każdym razie witam Was po raz kolejny w dzisiejszym podcaście. Dzisiaj jest podcast bardzo, ale to bardzo higieniczny, bo siedzimy w czyściu, takim, pięknym samochodzie. Muszę Wam powiedzieć, że to samochód marki japońskiej. To jest taki bogatszy. Bogatszy brat takiej popularnej ma marki japońskiej. Nie będziemy tutaj mówić o nazwach. W każdym razie moja mama bardzo lubi takie samochody, od zawsze chciała. Ostatnio miała samochód marki włoskiej i był bardzo ładnie zrobiony. Ten jest taki troszeczkę właśnie dla 65-letniej bebeczki, która... Nie, nie ten s a m o c h ó d jest młodszy. młodszy yy, czy, yy, yy, yy, dla młodszej klienteli. o Ale moja mama po prostu lubi takie rzeczy、no、i co poradzić. Nie, I nie chcę się śmiać z mojej mamy, ale jak sprzedawała ten włoski samochód w, w dwuczłonowej nazwie, to nawet nie wiedziała ile ma przejechane i jaki ma silniej ten samochód. więc yy, nie chcę się śmiać z mojej mamy, ale widzicie, widzicie, że to wszystko jest takie, że yy, no nie każdy musi się interesować samochodami, tak jak my yy, chłopaki. Mówię o chłopakach, właśnie Czy jeszcze teraz y, sobie umamy w samochodzie takie, jakby podajniki na monety, które są strasznie, i to strasznie brudne? Albo monety tutaj wszystko wybrudziły, albo ten, kto tutaj wsadzał te monety, miał strasznie brudne paluchy. Podejrzewam, że to może być moja mama, bo moja mama bardzo lubi grzebać w ogródku, kopać, wozić ziemię. E, ogromne, wielkie wory ziemi, i wszystko wrzuca do samochodu brudne. Potem łapska od ziemi, i potem siada w tym eleganckim samochodzie.、E, I tak to bywa. No ale cóż,、e, ogólnie muszę powiedzieć, że samochód jest dobrze utrzymany. Moja mama jest taką osobą. Troszkę o mojej mamie powiem, bo to jest naprawdę、ewenement. e n element. Moja mama na przykład do sklepu 25 metrów samochodem jeździ. Ale mnóżki m a w ok.、E, zdrowie trzyma się całkiem dobrze. Jak na swoje lata. I、no、nie o n wiem, my tym samochodzikiem tak sobie nie wiem. Jedzie rano po bułki, 25 metrów, dosłownie 25 metrów. To ona sobie jedzie z samochodzikiem. No, no nie wiem, no, po to jest samochód w sumie, nie? Po to tam z tyłu hałasuję i mi mijam, po to jest samochód, żeby im jeździć. No ale czasem zastanawiam się, czy nie lepiej się przejść pie, pieszuncio. Te 25 metrów ja ostatnio troszkę z a n i e m o g ł e m Chodziłem do apteki, to chodziłem pieszo sobie. I trwało to może trochę dłużej niż samochodzikiem, ale, ale, ale dało, radę, dało radę. Absolutnie żadnych problemów z tym nie mam. Zresztą wiadomo, że w mieście gdzie mieszkam, jeżdżę sobie rowerkiem, a tutaj, jak przyjeżdżam do mamy, to właśnie troszeczkę odrobina luksusu, i, i samochodzik, i, i te sprawy, i, i tak to wygląda. Zatem wracamy po chwili i powiem Wam o moich samochodzikach, jakie. W moim już lekko przydługawym życiu były. Zatem z mini samochodowej w suchym lesie bieg na was, wasz reporter. Nie ma ja, k u m a m y ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja, k u m a m y Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma ja, k u m a m y cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja, k u m a m y ゴニョーグラムに poured てきたら、この人たちが c のように見えたら、このよう a 見 o た r このように見 e たら、このように見えたら、このように見えたら、 Świeży na łbie zabolał guz, człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Lech Poznań, to moja drużyna. Lech Poznań, kocham tylko to. Dzisiaj jesteśmy na meczu, troszeczkę w i e j e Dzisiaj jesteśmy na meczu po ośmiu latach. Wróciłem na stadion Lecha, ale ten stadion, trochę, panie Grzegorzu, jest nie taki. Witamy komentatora tutaj Grzegorz. g r z e g o co się stało z tym stadionem? Zmiany, nowoczesność, euro. Aha, aha no właśnie, kurczę. s t a t n i o był e m 2005 albo 2006. I wtedy było, nie wiem, tylko tamta, trybuna, tamta, tylko tamta trybuna była i chyba tamta, a tych nie było, kurczy, no to dobrze się porobiło, nie? Zmiany, czy na lepsze, nie wiem, jest na pewno inaczej niż było. To tak,、no、zmiany, nie, zmiany muszą być na lepsze. Nie zawsze. No może, no tak, no może tak. no. Zatem witamy Was dzisiaj ze stadionu. Dzisiaj mecz o Mistrzostwo p o l s k i Gramy z Manchesterem United、e, północnego Gdańska, czyli Lechia Gdańsk. Czyli będzie się dużo działo już. Tutaj kibice krzyczeli, k i b o l e też krzyczeli. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Spotkamy się za chwilę. I cóż, Grzechu, jaki wynik? Tak powiem na samym początku. W pytam się. Tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo, nieważne jakie, tylko zwycięstwo. Zatem, za chwilę, prezentacja zawodników i składów. Zobaczymy, co będzie, i wracamy po chwili. Nie tylko n o r w i c trochę i n n y rady. Po reklamach, jaki wynik, panie Remigiuszu? Czekań. Nie widzę, mam i ludzi k Tak. No nie można sprawdzać, mamy tutaj podgląd. Nie możesz w telef telefonie sprawdzać, bo tu jest trochę. Po 23. Po 23. Czyli znowu minęło 6 minut i mamy remis. Jeszcze dwie piłki idzielą nas od finału. Posłuchajmy reakcji t ł u m ó w Na razie cisza. Serwis. Jak ten pan się nazywa, co serwuje? Wlazły. Wlaz... Wlazły. wlazły. Blok. Jajajaj. j j Tak. Remik, jak już wspomniałem, grał 12 lat w siatkówkę. To nic, że była plażowa, tak, ale grał, jest mistrzem p o l s k i Był ostatnio na zawodach w Stanach Zjednoczonych ze swoim partnerem Danielem. Razem z, nimi, razem z nim gra, bo wiadomo, w piłkę siatkową plażową gra się w dwójkę. No ale no, zasady są ogólnie rzecz biorąc podobne. Tylko, że y, piasek potem wchodzi w gacie. Niemcy serwują? O, przebitka, luźna, Niemcy, blok ja blok autowy. Czyli jeden, prze, przegraliśmy seta. Przegraliśmy seta i kończymy podcast. Yy, prawie, prawie, prawie, ale wrócimy jeszcze, dowiemy się oczywiście na samym końcu podcastu, czy wygraliśmy ten mecz, czy przegraliśmy, czy jednak nie będzie zemsty za wrzesień. Zatem yy, podcast dzisiaj troszkę dłuższy niż zwykle. E, wrócimy, wrócimy, niestety. Co za stres, co za stres. Podglądam、e, SMS-y, które pisze remik do pewnej Asi.、E, Jezu, co za stres. Tak, niestety, 2-1. Wrócimy za chwileczkę. m a g n e n m a g n e t y c o ś Gaja,、ja, chciałem się spytać przedszkolu. Jak w przedszkolu? No i co się dzieje w przedszkolu? Jakieś fajne chłopaki, dziewczyny? Wy leci ten d y l e s a m Nic jest, takiego. Nic takiego. W ogóle naprawdę nic się nie dzieje w przedszkolu? Ciekawego? No e l e coś nie ciekawego. Dlaczego? Nie wiem. To może. Nie wiem. Gaja, mo może, uciekaj! Uciekaj! <śmiech> no i u c i e k a y Biegamy. Biegamy teraz.、Nie、Gaja, biegamy. tak? Ja biegamy, tak? Nie, biegamy tutaj po ogrodzie. Serdecznie witamy, serdecznie witamy w kolejnym wejściu. Gaja, s k ja nie mogę, ja biegam. Ja, nie, ja muszę biegać. W tym moim wieku ja już zaraz padnę.、Tak. O co chodzi, Gaja? Co teraz będziemy robić? No, że jak ja biegam, to ty mi robisz klapsa. Ale h a a wdubsko? Aha, czyli rę... ręk. Czyli rąśa, r ą s i a czyli zaliczamy kolejne okrążenie, tak? No dobra, no to biegaj. Pierwsze okrążenie, Igrzyska Olimpijskie w suchym lesie. Mamy dzisiaj bieg na 114 metrów przez przeszkody. I, I to był klaps. Bolało troszeczkę.、E, tak, chciałbym podejść teraz do głównego sędziego, do sędziny w zasadzie. Sędzina, sędzina co sędzina tu wycina za numery? Sędzina wycina. Tak. c o to są zasucholeskie suchary? To są słupy lawendy. lawendy. Prawdziwe takie domowe lawendy, tak? tak. Pan mikrofonem powącha, n i t k Tak, pan tak, pan, tak,、ja、tak, tak, tak, tak, tak. Ja muszę się s p y t a ć o otwarciu nowego centrum kulturalnego、Strum、w suchym、Tragi. lesie. Jak się nazywa? Moja manufaktura. Tak. Manufaktura. I wspaniałe miejsce, wspaniałe. I... To jest j e miejsca. Nawet trudno nazwać sklepem, to jest po prostu miejsce. Miejsce, gdzie trzeba być, tak? Miejsce, gdzie trzeba być, miejsce... z pieniędzmi,、być. oczywiście. Yy, tak, tak, gdzie kreatywność wygrywa z chińszczyzną. Tak, tak, tak, tak. Robiliśmy dzisiaj, robiliśmy dzisiaj taki ten yy, przegląd yy, rzeczy na półkach w różnych sklepach, wszędzie, wszystko chińskie. Jeśli chodzi o r ę k o d z i e ł o artystyczne, A u nas... otwieramy nowy sklep w Pekinie. Tak, otwieramy z nowy. Tak, tak, tak, tak. Pewnie różnie to może być, ale jesteśmy pełni nadziei. Na razie mamy taką Forpocztę, czyli pierwszy sklep małej mojej manufaktury w suchym lesie, w którym będzie pani sprzedawała. Bo Pani ma 14, oczywiście, pod sobą sprzedawczyni, ale Pani jest główną kierowniczką. Co tam się będzie sprzedawać? Tam się będą sprzedawać skorupy, szkło, porcelana ręcznie malowana, ręcznie szyte koce, poduszki, poduszeczki, pufy, ręcznie robiona biżuteria, proszę Pana. Docelowo meble ręcznie przerabiane, może jeszcze lampy. Obrazki,、mhm. różne, wszystko na zamówienie. Wszystko polskie. Wszystko polskie tak, z certyfikatem polskie... Eko? No, niektóre pozycje, tak, tak owszem, tak, d o b Przenosimy się na chwilę do młodego narybku. s ł u c h a m c i ę、hmm. Co chciałaś powiedzieć? Nic, jak... jak wrócisz, to zrobimy coś kolejnego. Dobra,、Dobre. dobra. Dobrze, zatem y, y, moja manufaktura to taki mały sklep w s u c h y m Lesie. Mówiliśmy o tym zaraz koło biedronki, tej przy Obornickiej. Obok jest sklep Zielona Spiżarnia, więc na pewno znajdziecie duże, ładne logo, takie, takie naprawdę ładne logo. I ten, i na stronie też możecie dużo znaleźć. Adres podamy w, pod podcastem. W każdym razie zapraszamy do nowej inicjatywy w Suchym Lesie. Jedna z najbogatszych gmin w Polsce. No i kolejna. Prywatna inicjatywa. Wspierajmy polski biznes. Wspierajmy prywatne rzeczy. Tak. Do usłyszenia i wracamy za chwilę. Krzur, k u z u r niech samochód p r z ś l i Odwiedźcie nas, umijemy go w n i c Klas, kwas, t Przyjedźcie tu, jeśli macie czas. Gdy o bycie wykaścicie, my humor we własne. 全てのフィギュアスケートはね、自分で作るのに最高のフィギュ一スのに最高のフィギュアスケートはね、自分で作るのに最高のフィギュアスケートはね、自分で作るのに最高のフィギュアスケートはね、自分で作るのに最高のフィギュアスケートはね、自分で作るのに最高のフィギュアスケートはね、自分で作るのに最高のフィギュアスケートはね、自分で作るのに最高のフィギュアスケートはね、自分で作るのに最高のフィギュ Na bohaterów II wojny światowej, gdzie w tamtych się rejonach bardzo powoli jeździliśmy sobie tym f i a t e m Znaczy, wiecie jak to jest, jak rodzice uczą dzieci. No ale potem minęło kilka lat. Z pojazdów czterokołowych nie dane mi było jeszcze korzystać. Dostałem motorynkę. Jeździłem, po tej mo jeździłem tą motorynką o i wszędzie, wszędzie, prawie gdzie można było. Raz się zdarzyło, że wyprzedziłem ciągnik. k t ó r y miał podobną prędkość maksymalną jak ja, więc wyprzedzanie polegało na znalezieniu jak najdłuższej, prostej. Może to nie było tak, że się ścigałem z ciągnikiem specjalnie, tylko nagle zauważyłem, że przede mną jedzie ciągnik, i po jakichś 15 m i n u t go dogoniłem, i potem przez 15 minut go wyprzedzałem. No i ale to było moje pierwsze osiągnięcie. Pamiętam, czy miałem wtedy kask? Nie, chyba wtedy się kasków nie nosiło. Po prostu jechało się i było fantastycznie. Miło. Z... I w ogóle nie myślało się o żadnym bezpieczeństwie. I potem, z czasem, chyba miałem malucha takiego 126P, Maluch, no to masło maślane 126P, czerwony z silnikiem z tyłu. To już jak Ferrari, prawie. I pamiętam, że to też był samochód mega szybki. 120-125 czasem wyciągał, no ale jak to była krótka przygoda. No i potem dostałem od mojej mamy Mazdę. Mama kupiła lepszy samochód, dała synkowi Mazdę. No i jeździłem tą Mazdą sympatycznie. To był mój chyba pierwszy taki samochód, naprawdę. Miałem wtedy 19, może 18 lat. Ja w ogóle bardzo wcześnie zacząłem jeździć samochodem. Nie wiedziałem, że prawo jazdy jest potrzebne, ale u mnie w domu zawsze były dwa. Samochody, rodzice wyjeżdżali na imprezę. No to ja wyjeżdżałem z chłopakami na drugą imprezę i mieliśmy ideę Hatsu-Scharadę, i mieliśmy jakieś inne samochody. I, I pamiętam, mieszkałem wtedy na osiedlu bajkowym w Poznaniu, i to był taki teren troszeczkę niczyi. Obok był Tor Poznań, nie lasy, przezimierowo. No to zawsze z chłopakami się brało kluczyki albo gdzieś tam coś tam. Miałem mądrych kolegów i, i, i czasami nie musieli od, mieć kluczyków, żeby się samochodem przejechać. No to wsiadaliśmy w szóstkę, w siódemkę do tego samochodu. No i jechaliśmy się przejechać, i zawsze było śmiesznie fajnie, i zazwyczaj się udało wrócić przed rodzicami. Zatem,、e, wspominając Mazdę, to Mazda była pierwszym moim takim samochodem, ale jeździłem od wcześniejszych、e, lat i tą Mazdą, jak jeszcze była ma mamy, i d a i h a t s u s z e Radę. To był a też nasz samochód. I co my tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy jeszcze poloneza, przecież mieliśmy też białego, takiego ładnego, który miał niesamowicie smaczne zagłówki. Z siostrą z tyłu zawsze jeździliśmy i, i mama się kiedyś przeraziła, że zagłówki zostały z tyłu zjezdzone. A my po prostu z siostrą siedząc, obgryzaliśmy sobie te zagłówki spokojnie i było, było fantastycznie, ale to był polonez. Zatem.、E, Mazda. Mazda miałem pierwsze dwa wypadki. Jeden wypadek jechaliśmy d z i ś z dziewczynami na impreskę i wpadłem gdzieś leciuśko w poślizg i pogiąłem、e, pół ośki z przodu, że samochód、e, nagle zaczął krzywo jechać. No ale przyjechałem do domu, rozkręciłem kierownicę, wyjąłem ją, wkręciłem z powrotem. No i prawie sprawa by się nie rypła, gdyby ktoś nie musiał tym samochodem za jakiś czas jechać.、E, no bo tak koło takie chodziło trochę ósemkowacie. No Dostałem burę, cokolwiek, banan, jeździłem tym samochodem, naprawili go, dostałem znowu. W każdym razie, w każdym razie, potem drugi wypadek. Jechałem na święty Marcinie w Poznaniu i pijak mnie po prostu padł、e, pod koła. Ja jechałem, zielone światło, wszystko ładnie. on na czerwonym jego dla przejściu, na przejściu dla pieszych wszedł. i no Przeleciał mi, oczywiście, była wielka, wielka, wielki nerw, wielkie nerwy, wielka awantura. Ale teoretycznie nic się nie stało ani mi, ani samochodowi, lusterko się odkleiło i wypadło. On chyba j a k o ś głową albo czymś uderzył w lusterko od strony zewnętrznej, tak że to lusterko na drugi dzień znaleźliśmy w bagażniku. No ale wszystko było legalnie, już miałem wtedy prawo jazdy. Oczywiście miałem papiery, wszystko, wszystko, wszystko, wszystko było legalnie, więc, więc to był taki jedyny wypadeczek. A potem, potem już jeździłem samochodami po świecie i, i potem, jak sprzedaliśmy Mazdę. Kupiłem、e, dzięki mojej mamie i dzięki wujowi świata、e, Cinquecento 700、e, srebrnego, którego potem porobiłem tak pięknie, że nie wiem, lekkie s p o i l e r y nakładki na światła. Taki był ze smakiem, nie był taki, że gorący łokieć, czy tam zimny łokieć i te sprawy. Fajne r a d y j k o głośniki schowane z tyłu i naprawdę tym samochodem przejechałem pół świata. I... Naprawdę był to fantastyczny samochód, ale mega niebezpieczny. No ale wtedy kto myślał o jakimś bezpieczeństwie, jak się jest małym, młodym szczylem, no to wiadomo jak to jest. No i potem po paru latach Fiata kupiłem w 94 roku, a w 99 chyba kupiłem, czy w 98 kupiłem Fiata Punto nowego, już za swoje pieniądze. Fiat Cinquecento w rozliczeniu i to był dopiero samochód. Naprawdę Byłem tak zadowolony, wciąż można, można by powiedzieć, że jestem zadowolony z tego samochodu. I to był naprawdę fajny samochód na lasie. Wtedy dużo lasi było.、E, s i ę jeździło do Bydgoszczy i nie tylko, i po świecie. I naprawdę, naprawdę dobrze mi się jeździło. No i cóż, z momentem, kiedy wyjeżdżałem do Irlandii, oddałem mój samochód siostrze. i Ślad zaginął, oczywiście nie po samochodzie, a nie, oczywiście nie po siostrze, a po samochodzie. g d z i e ś g o potem okazało się sprzedała do Szczecina albo na części, albo cokolwiek. No, ale to był taki 98. Wyjechałem 2004, s z e ś c i o l e t n i Fiat. No, to już m i a ł swoje lata, i, i, i czas było zmienić samochód albo zmienić y, kraj zamieszkania. więc wybrałem y, zmianę kraju zamieszkania. W każdym razie y, nie mam tej historii samochodowej jakiejś mega długiej. No, ale tych te 4-5 samochodów na pewno by się znalazło.、E, miałem też y, jeden motor, który gdzieś skasowałem.、E, no, wiadomo, grzechy dzieciństwa, różnie to bywa. W każdym razie tak to bywa. Zatem wracamy po chwili i będziemy już kończyć nasz podcaście. Miasto Poznań wyświadczyny dla Poznania. Reprezentuje miasto, niedą wyjebania. To jest miasto Poznań teraz b u e e r d s Nie jest poznań tylko na rynku. Skończymy prawie dzisiejszy podcast. Rozmawialiśmy przed chwilą z Tatianą na różne tematy.、E, wracamy teraz na stary rynek, ale zanim wrócimy. Tatiana, chciałem się spytać:、e, Spotykamy się co jakiś czas, nie za często. E, e, czy się zmieniłem? Czy jestem żyd? Czy ładniejszy? j e s t e ś coraz piękniejszy, no po prostu. Aha, tak. No ta, ta, ta. ż jak święty Mikołaj. Tak, no bo już grzywka coraz dłuższa. No i coraz bardziej l u b i s czytać komplementów. Tak.、Nie? Jeśli ktoś、e, słuchał podcast, który był trzy lata temu, może dwa, to mówił, Tatiana mówiła o pewnym liście i pewnym pudełku. Dzisiaj t o p u d e ł k o mogłem. Tak, słychać. A、ja、w nim wszystkie listy, które d a Tatjany przez 20 lat pisałem, zakończymy t e r a l e obiecałeś pra... mi kolejne? Tak, będę, będą następne, zatem、no. obiecuję i dziękuję za spotkanie. I cóż, do następnego spotkania pewnie już w 2015. W marcu, w Dublinie. Al, albo tak, no właśnie, no wymyślimy.、Tak. Ja już będę m y s i a ł o tym. g u d z i a k i Tak, ale pójdę. m e c z o w a piłka. Remik. Nie udało się przed kilą. Czy uda się teraz? Myślę, że tak. Wszystko w naszych rękach. Tak, dokładnie. A, jeszcze nie teraz. w i e l k i armaty ze s l e s w i k a h o l s t e i n a znowu się odezwały. From, ładne nazwisko z numerem jeden, Niemiec. U nas zmiana. Powrotna. Konarski za drzyzgę. Czy drzyzgę za Konarskiem? No, nieważne. Jest nas znowu sześciu. Niemcy serwują. Mecz point. Raz, dwa. dwa. No, Pięknym krzykiem kończymy nasz podcast. Polacy w finale. Remik dziękujemy. Dzięki, dzięki. I, I do usłyszenia. Polska! Polska! Polska! Polska! Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Ojcze, zgrzeszyłam. Wielki grzech me serce toczy. Od lat w sieci publikuję podcast szalenie uroczy.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 W tym mieście jest wiele interesujących kobiet, ale w tym mieście jest, mieście jest tylko, tylko jeden interesujący podcast. Nie, nie tylko dla o r ł ó w Nic dodać, nic ująć. Żegnamy reklamy. Ja to widzę, niezły burdel!